Radio Plus Warszawa Ludzie o ludziach Ludzie o ludziach Ludzie o ludziach Dzień dobry, obiecałem wam dzisiaj również porozmawiać o uczuciach, które w nas na przykład wygasają. Wczoraj była pani Halina Sitko, dzisiaj też jest. I Grzegorz Fedorczuk, mężczyzna. I doszła do nas pani Dorota Kościesza Płucisz. I pani Dorota Kościesza Płucisz też nam dopowie coś o uczuciach. Ze swego życia proszę, wtedy to będzie autentyk. Pani Dorota, co by pani powiedziała? Kiedy się pani uczucie wypaliło? Albo odwrotnie. Wypaliło faceta, do, czy nie? Do męża? Albo mąż, do żony. Boże, no to raczej nie, nie wchodzi w grę no bo jak gdyby w tej, znaczy ja myślę, że nigdy nie wchodziło w grę, tylko, że po prostu, tym, ja myślę, że tym bardziej w tej sytuacji tutaj trzeba pracować nad uczuciem. Ale nad pani uczuciami. tak się wymiguje, wymi wy, wy, wy bo skąd ten temat u pani? Skąd to zainteresowanie? Zainteresowanie uczuciem, znaczy no z, z okazji... Dnia kobiet. Uczuciem to myślę, że, że, że, że wszyscy jesteśmy zainteresowani, chociaż właściwie nie, nie uczucie ma raczej no czymś więcej chyba niż uczucie, jakąś postawą, którą i jakimś stanem, który który, który każdy z nas, myślę, którego szuka, w, który się, w którym chciałby się odnaleźć, w którym chciałby być, trwać. Więc to chyba tak bardziej wypada mówić o jakiejś właśnie postawie. Skąd zainteresowanie? Znaczy ja jestem w Sycharze, tak? Tak jak moi tak, przy, tak, przedmówcy. Tak, tak, tak. Zadaję się z Wami ostatnio. I tak, będę, będę. Bardzo miło, bardzo dobrze. <laughs> Więc no, z, m, moja, moja sytuacja rodzinna, małżeńska, potoczyła się właśnie tak, że trafiłam do Sycharu blisko półtora roku temu i dzięki Bogu za to i za wspólnotę Sychar. I cóż, no, można powiedzieć, że pracuję nad tym uczuciem, bo ono jak najbardziej nie może wygasnąć teraz w tym takim, powiedziałabym, no, trudnym momencie, nie wiem, czy już najtrudniejszy mnie dosięgnął, czy jeszcze przede mną, ale no, jest to bez wątpienia trudny czas, taki czas kryzysu, ale i czas wzrastania jednocześnie. Ale z no, Pani strony czy, ja czy, tak czy, czy z, ze strony męża? A jesteście razem czy Mam nadzieję, że ze strony męża też, że tak? gdzieś tam coś w nim trwa. Jesteśmy oddzielnie, niestety. Od ponad roku. W październiku w zeszłym roku mąż się wyprowadził. E... Do młodszej? Nie, bynajmniej, w moim mhm. wieku, tak. <głosy> chyba nie ma większego znaczenia. Bo z reguły do i uciekają faceci. Taki jest, taka, taki jest naj, najpopularniejszy schemat, tak, ale tak. to chyba nie ma nic do rzeczy. No tak, zos, odszedł o, o, ode mnie, od nas, na, mnie i, i trójki naszych dzieci. Mam, mamy trzy dziewczynki, najmłodsza ma cztery lata. No i cóż, no, spotykamy się, rzadko, bo rzadko, ale się spotykamy. Ja staram się męża zapraszać do domu, angażować w domowe zajęcia, Różnie, różnie to mi wychodzi, to znaczy z różnym powodzeniem, bo wychodzi mi, mam nadzieję, coraz lepiej, bo na początku gdzieś tam było trudno zaprosić kogoś po, po czymś takim, tak? Tak otwarcie i z miłością. Natomiast wydaje mi się, że wychodzi mi to coraz lepiej, natomiast mówię z różnym powodzeniem. No i liczę na to, że, że, że mąż wróci pewnego dnia i, i będzie chciał zostać dłużej, nie tylko, żeby zostać z dziećmi na dwie godziny. Pobawić się. Pobawić się, tak, porozmawiać, bo, bo te kontakty, no niestety się rozluźniają. Mają, ale no widocznie to tak, tak, tak musi być na, na razie tak? Gdzieś... ale ma pani nadzieję pani Dorota Kościesza płócisz bardzo pani dziękuję za tą szczerość dziękuję. bo to tak trudno przyjść do radia i powiedzieć coś ze swojego prywatnego życia ku przestrodze innym y, y, małżeństwom mam nadzieję, że posłuży to ku dobremu o to mi wyłącznie Okej, okay. to robimy krótką przerwę i, i drugie wejście zrobimy na, na trzy głosy z panią Haliną Sitko, panią Dorotą i panem Grzegorzem Fedorczukiem poczekajcie Radio Plus Warszawa Ludzie o ludziach Ludzie o ludziach Ludzie o ludziach Wracamy do tematu o uczuciach, kiedy w nas wygasają, bo to się nam zdarza. Pani Halina Sitko coś z tego w życiu doświadczyła. Czeka na męża już ósmy rok albo dziewiąty. Pan Grzegorz siódmy. Pan Grzegorz Fedorczuk <laughs> też po przejściach i pani Dorota Kościesza Płucisz też ma nadzieję na powrót swego męża. Trójka dziewczynek. Szczególne one potrzebują faceta. No właśnie to nawet mnie gryzie jakby to, to nie mogę przeklinać. A? Ha, ha, nie mogę w radiu. To co powiemy jeszcze na ten temat? Tak optymistycznie ten piątek zakończmy. Ja wiem, że ma pod górkę. Ja myślę, że rzeczywiście czasem potrzeba jakiegoś trudnego przeżycia w swoim życiu, żeby zrozumieć, co jest, co jest tak naprawdę ważne. Ja myślę, że z mojego kryzysu małżeńskiego wynikło, no, oczywiście dużo bólu, straty, żalu. W dalszym ciągu to wszystko we mnie jest. Niemniej jednak też sporo takich dobrych rzeczy, mianowicie ten rozwój osobisty, takie skonfrontowanie się z tym, że rzeczywiście miłość to nie uczucie i, i, i tak naprawdę ja sobie zdałam sprawę, że pomimo tego wszystkiego, co w moim życiu się wydarzyło po, tym wszystkich, po tych wszystkich trudnych chwilach, ja mogę powiedzieć z pełną świadomością, że ja nadal mojego męża kocham. Jest to moja świadoma decyzja i jestem otwarta na jego, na jego powrót. Czekają na niego również dzieci, które są już dorosłe, dwoje już w związkach małżeńskich. Jedno jeszcze nie, bo jakoś nie wychodzi. No i czeka dwoje wnucząt, wspaniałych, cudownych. Pamiętają o dziadku, wiedzą, że mają dziadka. Wszystkie zabawki, które dostali od niego, chociaż widziały się z nim parę razy, a mają już kilka lat. Wszystkie pamiętają, które są od dziadka. No i na tego dziadka czekamy. Wszyscy. Pani Doroto, kobietom smutnym jedno, dwa zdania. Ja myślę, że, że też jest niemałą rolą i bardzo, bardzo rzeczywiście istotną tutaj, taką też mobilizującą, że z okazji kryzysu, tak, przy, przy okazji, no mamy szansę też poznać siebie dogłębniej i tutaj to jest bardzo, myślę, pomocne też w budowaniu relacji w przyszłości. No i niech mężczyzna kończy. Ja bym polecał dla osób, które się wypaliły podusz miłości, to znaczy taką, taki program 40-dniowej pracy nad własnymi emocjami, według książki mi odwagę kochać. Naprawdę można po takim programie zobaczyć kim się jest i że te nasze uczucia to mogą iść w tym kierunku, który my chcemy, a nie się po prostu one dziś wypalą i już koniec ze wszystkim. Tak nie jest i trzeba właśnie pamiętać to, że uczucie zakochania wygasa, ale miłość nie kończy się, miłość trwa. Trwa. Dobrze, koniec. To powiedział pan Grzegorz Fedorczyk, pani Halina Sitko też dopowiedziała i pani Dorota Kościersza płucisz. Oni są zaprzyjaźnieni, są we wspólnocie trudnych małżeń Sychar, Za tydzień, dwa znowu się zobaczymy, ponieważ w tym roku ten temat będzie przewodził naszym myślom, bo są kryzysy, ludzie y, myślą, że tak mogą sobie skakać z kwiatka na kwiatek, zostawić żonę, zostawić męża, dalej, dalej, dalej, a potem nic, kończy się życie. O, kup przestrodze! powiedział Marek. Ja też się trzymam swojej jednej. Pa! Do widzenia. Do widzenia. Staraj się być coraz bardziej otwarty na drugiego człowieka. Radio Plus, Warszawa.